Jest 12 minut po godzinie 18, wysłuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a dokładniej to audycji Masz Trzy Życia, która się o godzinie mniej więcej 18 zaczyna. Witam się z nami Miłosz Szymczak, Michał Dobrzycki, a audycję realizuje Gosia Kilar i jak zwykle przechodzimy najpierw do newsów. A tych się zebrało między innymi dlatego, że już za nami The Game Awards, czyli no, tych nagród... Tych... Tu, imprez, gdzie się przyznaje nagrody, grom jest coraz więcej, więc nie ma takiego czegoś jak Oscar dla gier chyba. Chociaż nie wiem, czy The Game Awards nie jest takim. Myślę, że, że to jest Oscaram. taki najbliższy do Oscara. Tak, no i o wynikach można by mówić wiele, ale co jest najważniejsze, no Wiedźmin 3, dziki gon, otrzymał tytuł Gry Roku i to jest chyba to, co nas najbardziej cieszy. garno najważniejszą nagrodę. Rozwoju też kategorię Najlepsze RPG, czyli też tu Fallouta powiedzmy, po raz drugi, bo Fallout mógł prezentować do tej Gry Roku, chociaż Fallout 4 nie jest czymś niesamowitym. I jeszcze co do projektu, to dokładka dostało nagrodę dewelopera roku. To akurat jest bezprzestrzenione, jakby Wiedźmin nie wygrał pierwszego miejsca, to na pewno oni byliby najlepszymi deweloperami, bo ich stosunek do graczy w ogóle jest niesamowity i to, co robią, to, co nam, jak nas informują o rzeczach i co nam dają za darmo, to jest bardzo fajne z ich strony. Te darmowe DLC to chyba się, to nie było do, powszechne dotychczas u innych deweloperów. Tak, no oni wyszli trochę. Na, yy pod prąd weszli i widać im się to opłaciło, mam miejmy nadzieję, ale się tak było. Ale też, co ciekawe, jeżeli chodzi o Nintendo, można wspomnieć, że Splatoon dostał nagrodę w dwóch kategoriach. Splatoon to jest taka strzelanka, gdzie się strzelamy farbą na dużej mapie i chodzi o to, żeby zalać największą część mapy w nasz, naszym kolorze farb, farbą. I ta gra otrzymała, uwaga, w kategorii najlepszy multiplayer i najlepsza strzelanka. Nie wiem, co jeszcze prezentowało do tych kategorii, ale zak zakładam się, że chodzi o jakieś takie poważne PC-owe FPS-y. A tu niespodzianka, nintendowy shooter okazał się... Nowa w mechanika kategorii. chyba przeważyła tutaj. Tak, pomysł na tę grę naprawdę był czymś, co... No to jest... Yy... To trzeba zagrać. To, tak, i to jest w ogóle to coś, co Nintendo z potrafi zrobić, czyli coś wymyślić zupełnie na nowo i e, może się to okazać bardzo fajne. E, tak, na przykład udało się też z konsolą Wii, e, czego nie powtórzyli w konsoli Wii U. A jeżeli jesteśmy już przy tematach e, konsol Nintendo, e, to ogłoszono, że NX, oczywiście to nie jest e, tak do końca... Bo pre, prezes Nintendo, ten aktualny, najnowszy, Tatsumi Kishima, udzielił wywiadu e, takiemu znanemu czasopismu Time. Czy to jest gazeta, czasopismo? Nie wiem, nie jestem pewien. I y, powiedział, że NX, czyli kolejna konsola Nintendo, to jest taka nazwa jej aktualna NX, to nie jest jeszcze ustalona już, że ona będzie czymś zupełnie innym niż Wii U i Wii. Nie wiemy o co w tym dokładnie chodzi, ale oni chcą zrobić coś, powiedzmy, nie jako kolejną wersję tej konsoli, tylko coś zupełnie innego. To może być ciekawe. I tym bardziej, że oni się będą Wii U wtedy jeszcze trzymać, kiedy ta konsola wyjdzie, że nie porzucą jej tak nagle. Zresztą to wszyscy robią, ale no y, nie jest tak, że to po prostu będzie nowa Wii, tylko będzie coś dość z innej w ogóle linii czasowej, jeśli chodzi o konsole. No Czekamy na ten logo 2016, bo wtedy mają się pojawić zapowiedzi tej konsoli, a być może nawet niektórzy twierdzą, że już będzie można ją kupić w tym roku nawet. Nie wiadomo, czy to w połowie roku czy w koniec, ale na pewno będzie wtedy dostępna. Tak niektórzy twierdzą. Poza tym, jeśli chodzi o imprezy, bo mówiliśmy o Game Awards, Kończy się impreza PlayStation Experience. Tak, ale jeszcze wracając do The Game Awards, nie wiem czy wiesz, e, Metal Gear Solid, który startował w e, kilku e, kategoriach, e, Konami rozstaje się z panem Kodzimą e, i prawnicy zabronili mu przyjść na tą imprezę, odebrać nagrody, e, potencjalnie pojawiać się na tej imprezie, ponieważ wiąże go cały czas kontrakt z firmą bardzo nieładnie i, i, i Konami pokazuje już po raz któryś po, w krótkim odstępie czasu, że są dosyć e, trudną firmą do współpracy. Powiedziałbym, że to jest totalny brak profesjonalizmu z ich strony, bo jak ich by nie mieli stosunku z pracownikiem, no to Kojima przecież jest, powiedzmy, bardzo duży, duży wkład wniósł. Oczywiście, no. Tak, e, nie wiem, czy tak, Metal Gear Solid oczywiście dostał jakieś nagrody, dostał nagrodę w kategorii najlepsza gra akcji przygodowa i najlepsza ścieżka dźwiękowa. No to... W tej kategorii gra y, Action-Adventure mógłby Kodzima odebrać osobiście nagrodę, niestety nie mógł tego zrobić, Konami mu nie pozwoliło, za niego odebrał y, nagrodę Kiefer Sutherland. No, no, powiedzmy, no to jest też trochę tak, że to, to japońskie firmy tak mają, że... To chyba y, struktura firmy i jakby mentalność ludzi prowadzących, menadżerów y, z kraju kwitną tej wiśni taka jest. Jakby nie, tak, ale w każdym razie no, nieładnie. I PlayStation Experience. Oni tam y, pokazywali różne rzeczy, co zapowiadali różne rzeczy, pokazywali y, nawet takie wideo y, z, z kuchni, jak się tworzyło gry. Na przykład pokazywali, jak się Uncharted 4 tworzy opowiadali o różnych grach, które można, które można na PlayStation zagrać. To wszystko było testowane na Twitchu, więc można było samemu to w domu oglądać. Z tym, że czas był niefajny, bo to chyba w Ameryce było, Przesunięcie tak? Przesunięcie czasowe, tak, zgadza się. Więc jak patrzę tutaj na rozpiskę, to tutaj są takie godziny jak północ, pierwsza, trzecia w nocy, czwarta, i tak dalej. więc Tylko dla wytrwałych. Um, tak, więc lepiej po prostu obejrzeć już gotowe nagranie. Po prostu wtedy, kiedy będziemy mieli czas, czyli w ciągu dnia. To, co mi się bardzo spodobało, to to, że zapowiedzieli Don't Starve Together, czyli wersję ko op gry bardzo znanej, popularnej na PlayStation do tej pory. Chyba też wyszła na Steamie, o ile dobrze Ona pamiętam. Ona była w ogóle chyba na początku na pc -ty. albo od razu wyszła na kilka platform w każdym razie. To jest taki survival. Niektórzy mówią, że to jest trochę Minecraft, ale od Minecrafta się różni się zdecydowanie grafiką. Zdecydowanie tak. Tak, I... Tak, i dotychczas właśnie była gra jednoosobowa, a tutaj otrzymamy na PlayStation pewnie na inne platformy, nie nie jestem w sumie pewien, ale dostaniemy na pewno tryb co-op, co może być ciekawe w kontekście gry survivalowej. To nie tak jest. jest. Co jeszcze można powiedzieć? vr Ja na przykład znalazłem w tym tygodniu ostatnio dużo, bardzo dużo newsów dotyczących wirtualnej rzeczywistości, na przykład to, że rock band na Oculus rift ma działać. I zaproszono nawet w tym celu Dragon Force, czyli zespół, który tworzy najtrudniejsze wstęgi na Guitar Hero, żeby Pamiętam. przetestował tę wersję okulusową. Powstaje gra Golem na PlayStation VR, co pokazywali na PlayStation Experience. PlayStation VR chyba jest, jakby nie patrzeć. Oni skorzystali z tych gotowych pomysłów, które Oculus długo wypracowywał na przykład i stworzyli swojego PlayStation VR, który już jest powiedzmy, bardzo dopracowany pod względem rozgrywki, bo można było go testować między innymi na Warsaw Games Week, na Warsaw Games Week i tam ludzie sobie chwalili bardzo tę grę, chociaż tam sterowanie wyglądało tak, że tak naprawdę się rozglądaliśmy tylko za pomocą tych okularów, a sterowanie się wykonywało za pomocą PlayStation Move. W każdej ręce się trzymało PlayStation Move, można było w ten sposób manipulować w grze i bardziej to były gry chodzone. Ta gra Golem, która powstaje, można jej trailer obejrzeć też na YouTubie, ona też ma być grą bardziej chodzoną i myślę, że o to bardziej chodzi chyba w tej wirtualnej rzeczywistości, którą nam proponują. Jeszcze jest gra VRowa od Ubisoftu, Eagle Flight. I tam lata się orłem. Orłem. Takim małym, nie takim wielkim jak w Władcy Pierścieni, ale mimo to lata się orłem. Więc to też było zresztą pokazane na PlayStation Experience. W wersji VR może być naprawdę wciągające. Myślę, że to w ogóle jest e, technologia, która wykończy prędzej czy później standardowe gry e, na PC czy na, na PlayStation, e, grane na telewizorze czy na monitorze. Zapewne tak, jeżeli będzie dobry interfejs do kontrolowania tych gier, bo... Bo na razie to są takie gry na no, latanie orłem, to raczej jest, yy, że my tylko obracamy się w tą stronę, a orzeł sam leci po prostu. Jeszcze skrzydłami nie machamy, chociaż nie wiem, może jak dołożą PlayStationów trzeba będzie machać <śmiech> będzie rękami. Machać nie wiem ile to wytrzymamy. Wii Sport wersja orzeł PlayStation. Tak? E, dobra, to jeszcze szybko powiem może o wydarzeniach, które się odbędą i odbywają się w tej chwili. Dzisiaj nie ma z nami Habka, który komentuje turniej Headstone'a mikołajkowy. E, za tydzień w sobotę będziemy mieli piąte urodziny retrogralni w klubie Cybermachina we Wrocławiu obok Politechniki. Również w weekend następny odbywa się Gdynia Game Festival, Nowy, nowe targi, nowe, nie wiem jak to nazwać, bo będzie tam panel dyskusyjny, będzie, będą turnieje sportowe, duża impreza w, w Trójmieście. 19 grudnia mamy turniej Maszczydeki, który my organizujemy w Hercona, na który nagrodami będą klucze od Kingwina i 28 grudnia robimy dla odmiany znowu turniej w Hedgstona, ale tym razem na koniec roku będziemy starali się zebrać datki na Dom Dziecka, wytypowane przez naszych komentatorów i to odbędzie się 28 grudnia. Nawet nie dość, że zabawa, rywalizacja to jeszcze jest jakiś dobry cel. Myślę, że w... Tak możemy się pokazać my, gracze, jako poważni ludzie, a nie jako ludzie, którzy tylko wygraliśmy. Myślę, że, że to jest w stanie zmienić taki stereotyp gracza, no-life'a, który siedzi w piwnicy i nic go nie interesuje, bo możemy pokazać, że to, to odpowiedzialność społeczna to też jest nasza mocna strona. Ten turniej Mikołajkowi już się zaczął, tak? Ten turniej Można go śledzić, TV. jest link na naszym Facebooku do Twitcha. Tak, i nawet jak będziecie na naszego Twitcha Twitch TV, łamane na mazczy życia, e, zrobiliśmy hostowanie aktualnego kanału, który, który, który komentuje ten, ten turniej. Ok, to tak to wszystko, jeśli chodzi o newsy, o nasze wydarzenia w tym miesiącu, ale naprawdę pewno będziemy o przypominać. Tymczasem yy, chwila muzyki i za chwilę wracamy. Słuchajcie, audycji Masz Trzy Życia w Radzie Luz na 916FM. I przechodzimy do recenzji pierwszej z gier, o której dzisiaj Wam opowiadamy. To jest gra Spell Crafter. dostaliśmy od jej, wy, od jej wydawcy w Polsce IQ, IQ Publishing kopię recenzencką i to jest gra służona przez polskie studio, co ciekawe, studio Juju B.S.A. One nie są, nie pamiętam czy zbyt goście czy z Krakowa, się że nasze 12 milionów, mimo że to są nasta, które są zupełnie daleko od siebie. Ale jest tam bardzo dużo deweloperów i w jednym i w drugim. Katowice, okej, okay, Katowice. Nie trafiłem zupełnie, to jest śląsk, górny śląsk. Gra Spellcrafter ukazała się w pudełku właśnie dzięki Ikea -E -E Publishing w Polsce, co jest rzadkie w przypadku. też jest to, taki gier jak ta, bo to nie jest gra jakaś ogromna. To jest gra powiedzmy takiej średniej półki. Zresztą jej cena mówi też, co jest adekwatna akurat do długości, to trzeba przyznać, że cena gry jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o tę grę. Ale ona wyszła w ogóle raz, na na pecety, więc w pudełku okazała się niedawno, bo w listopadzie. Na Steamie okazała się już wcześniej, bo w maju tego roku, ale okazała też się na platformy mobilnej, chyba tam się najlepiej sprawdza, bo tam praktycznie to jest ta sama gra, co na komputerze, a jedyny jej aspekt sprawia, że na platformach mobilnych gra się w nią fajniej bo one na Androidy i na iOSy. Ale od początku o co w ogóle chodzi? To jest gra RPG, tylko że trochę pomieszana, bo chodzimy takim jednym wojownikiem po mapie, czasami towarzyszy nam ktoś, a zazwyczaj przez większo czas większość y gry towarzyszy nam y taka mała dziewczynka, która prawdopodobnie jest magiem, ale ona jeszcze o tym nie wie y i nie wie, jak te swoje mocy zwolnić, itd., itd., itd., to nam później zdradza fabuła. Y I chodzimy tym naszym żołnierzem po mapie, ale na mapie możemy spotkać y po prostu jakieś potwory. I wtedy przechodzimy do, do ekranu potyczki, który y, jest takim jakby analogiem do Heroesów. Heroes of Might Magic. Chociażby do trójki, bo chodzimy takie takiej mapie świata niby jedną osobą, ale kiedy spotykamy potwora, to się otwiera ekran walki. Ten nasz bohater tak jakby przyzywa z tej swojej armii postacie na, y, na to pole walki. I ta gra jest walka surowa. I walka jest surowa. Mamy podzielony ekran y, nie na heksy jak w y, Heroesach, tylko na kwadraty. Poruszamy się po nich Turowo tymi postaciami, zależnie od ich y, parametrów. I one po prostu walczą przeciwko przeciwnikom, którzy poruszają, poruszają się analogicznie do nas. Ale masz tylko jednego bohatera i, i małą pomocnicę i walczysz z całą armią? Nie, nie, ta pomocnicza w ogóle nie bierze udziału w walce. Twój bohater może tylko rzucać czary, a po prostu masz te jednostki przy sobie. Ich, ich nie widać na mapie świata, bo jesteś tylko Tominą Pnacią, ale tak naprawdę masz sobie jakieś jednostki, pogrupowane według typu po prostu. Jak są chłopi, to są wszyscy w jednej zbicie, w grupie zbici, chłopi nie można rozdzielić jednostek tych samych, czyli Takie biedne Heroes of Might and Magic. Z jednej strony biedne, a z drugiej strony trochę inne, no bo w Heroesach domyślnie nie było... Nie, było rzucanie czarów przecież. By było było coś rzucanie przecież. czarów. Tak. Y I tu walczymy albo właśnie z pojedynczymi takimi stworzeniami na mapie, albo czasami się zdarzają też tacy bohaterowie, ale my, że oni też potrafią rzucać czary i, i musimy najpierw zniszczyć całą ich armię, żeby spadła z nich tarcza i zabić ich samych. Ok wygląda to okay, i to jest gra taka RPG, bo mamy też swoje statystyki. Walcząc z tymi, wnisząc kolejne armię, możemy dodawać, zdobywać poziomy kolejne i za każdym poziom dodać sobie punkt do jednej z trzech kategorii umiejętności. To są kategorie yy, chyba takie walczące, że nasze jednostki zyskują dodatkowe umiejętności. Magia, czyli czary ofensywne i jeszcze jest, takie są czary obronne. Defense. Tak, defense, <śmiech> defense. Czyli trzy kategorie, do których przyznajemy Przyznanie punkty. I tak naprawdę, jakbyśmy nie poszli którą ścieżką, to myślę, że pod koniec. Bo gra jest w ogóle podzielona na takie trzy, trzy akty, można powiedzieć. W każdym y, mamy do dyspozycji stolujemy tak, y, tak jakby inną razem, bo w grze wstawiłem trzy rasy, tak jakby, czyli ta nasza taka ludzka, y, elfowie oraz taka nekromancka strona, gdzie są jakieś szkielety i tak dalej. To mi trochę przypomina Warcraft. Trochę tak, w sumie, jakby na to nie patrzeć. I w, i w każdym z aktów gramy inną, yy, innym bohaterem i inną yy, armią właśnie. I każda armia ma oczywiście swoje unikalne jednostki, te jednostki mają unikalne zdolności, yy, ale z wątek. Czemu ja wspomnę o tych oddzielnych jednostkach? Yy, w każdym razie... Yy, Okej, okay, powiedziałeś, że jeszcze mam pytanie, tak, przepraszam, tak? No trąca. nie, no, RPG. Powiedziałeś, że to jest gra RPG, e, że to jest niby turówka, że to jest taki miks. E, powiedz mi, bo tak czytałem, e, o, czytałem tylko opis tej gry, nie, nie miałem przyjemności w nią grać i e, ktoś ją zakwalifikował jako Hack and Slash, czyli e, coś w stylu Diablo bardziej. Nie, komuś się zupełnie nie, nie udało. Na mapie świata możemy tylko wędrować, przy czym nie w każde miejsce da się wejść i też to poruszenie się jest trochę. Oporne, bo nie wiem jak to wygląda na platformach mobilnych, ale na komputerze nie mamy klikania na postaci czy skrzynki, które otwieramy, tylko musimy po prostu podejść koło nich. I zdarza się, że jak już oprócz, na przykład, pogadamy z kimś i chcemy już od niego odejść, to zahaczamy tam gdzieś łokciem o niego i znowu się pojawia ekran rozmowy. I to jest akurat uprzedliwe i przydałoby się jednak, żeby jednak trzeba było klikać na te postaci, a nie na nie wchodzić. Ale to chyba ma też związek właśnie z tym, że to było też wydane na platformy mobilne. Portowane było na, na I, I to jest akurat ode mnie minus, bo za grafika jest plus. Grafika jest bardzo fajna, jak na to, skąd gra w ogóle całkiem ładna. Też bajkowa, taka trochę trochę mi przypomina bardziej Heroes 4, jeśli chodzi o grafikę. Nawet, okay. no nawet trochę o rozgrywkę, jeśli chodzi o rozgrywkę. Mm. I pod tym względem, właśnie, aha, powiedziałem, że wiem, że mówiłem o tym RPG, bo mamy, jak nie w umiejętności, tylko trzy paski umiejętności. I pod koniec każdego aktu, praktycznie mamy je wszystkie trzy zapełnione. Więc w którą stronę byśmy nie szli, to tak naprawdę to ma tylko wpływ na początkową część gry, bo pod aha. koniec już mamy wszystko wymaksowane i liczą, liczą się tylko nasze umiejętności taktyczne, bo taktyka ma tu duże znaczenie. Na szczęście po każdej walce mamy takie statystyki, ile my straciliśmy postaci, ile zabiliśmy. I bo możemy tę walkę powtórzyć, jeżeli nam się nie podoba ten bilans, jeżeli nam coś nie poszło, coś tam nam się noga powinęła i straciliśmy za dużo jednostek. Bo mi na przykład zdarzyło się, że gdzieś magicznie znikali kusznicy, nie czy to był błąd gry. Magicznie mi znikali kusznicy, których dużo kupowałem, bo lubiłem z daleka zdejmować wrogów. Może lubią dezerterować po prostu z natury a, a, Albo coś takiego. Tak. I ta gra polega na chodzeniu po tych mapach, y, prowadzeniu dialogu z, z różnymi postaciami po drodze. Rozwaleniu oczywiście hord wrogów. Y, I co tam jeszcze się zdarza? To... I rekrutowanie jednostek, spotykamy jednostki gdzieś po drodze. Od pewnych takich ludzików kupujemy te jednostki. A, a jego oceniasz trudność gry? W ogóle da się w tą grę przegrać? Jest to trudno powiedzieć, bo biorąc pod uwagę, że możemy... Nie, raz znalaz... się znalazłem w takiej sytuacji, że już nie miałem żadnych pieniędzy na wojsko, albo zresztą tego wojska nie było w okolicy i były takie armie, które było trudno zniszczyć tym, co miałem. I nie wiem co sumie, jakby to się skończyło, bo też nie wiem, co się dzieje, jak się przegra, bo <śmiech> w sumie nie zginałem w takiej walce nigdy. Raz chyba <śmiech> chciałem przegrać, a mi się nie udało, wygrałem. <śmiech> Jestem ciekaw w stanie, kiedy się przegra, bo tam nie ma save'u w ogóle, Autosave jest i nie wiem Aha. dokładnie, w których miejscach ten save się dzieje. Bo wyłączam grę, więc zakładam, że ona mi się włączy wtedy, kiedy ją włączyłem, ale nie wiem dokładnie, co by mi się stało, gdybym przegrał. Czy bym się pojawił z tą armią znowu obok tej armii, z którą przegrałem, nie wiem. Bo zdarzało mi się, że po prostu gdzieś głupie stał się potem miałem trudności, żeby przejść dalej, ale w końcu jakoś tam przyszedłem. Więc gra jest ogólnie, poziom trudności jest dość niski. nie Jest skomplikowany. Rozrywka jest, powiedzmy, fabuła jest trochę dziwna, bo nie rozumiem do końca, po co ta dziewczynka za mną cały czas chodzi. Też polskie tłumaczenie jest dziwne, bo miejscami są nieprzetłumaczone imiona Niektórych yy, w postaci była dziewczynka, ma na imię Girl Okej, okay. tak, ambitnie. ambitnie A my jesteśmy, mamy na imię Cedric, więc nas podpisują Cedric Cedric i Girl Tak, ale za, yy, za tę cenę i to, yy, w jaki sektor ta gra jest celowana To myślę, że to jest po prostu bardzo fajna gra A tym bardziej się fajna na mobilne, bo nie wspomniałem o rzeczy ostatniej yy, Żeby rzucić yy, dowolny czar, musimy wykonać na ekranie gest tego czaru Myszą. Myszą na komputerze, zapewne palcem na tablecie, bo jakże by inaczej. I miałem po prostu problemy przy niektórych gestach, że o ile kula unia to po prostu taka kreska od lewej do prawej, to żeby rzucić piorun trzeba zrobić jakiś zygzak chyba z czterema punktami przecięcia, załamania. I tu już często miałem tak, że był Może problem. Nie wyjść bo może nie wyjść, a im wcześniej rzucimy ten gest, tym lepszy podobno ten czar jest. Też umiejętności jednostek to są takie minigry, bo jak chcemy rzucić łucznikiem taki mocniejszy strzał, to na, na wrogu się pojawiają takie, latają takie tarcze, które musimy szybko klikać. Albo jeżeli chcemy zwiększyć morale naszymi chłopami komuś innemu, to musimy kliknąć do, dokładnie w tym momencie, kiedy takie kółko jedno nachodzi na drugie, więc są takie minigierki przy okazji które się, powiedzmy, po połowie gry nudzą. Na początku jest fajnie, się klika, ale potem się nudzą, ale ogólnie y, myślę, że gra jest godna polecenia. Z, jeżeli mówię, w tym co cenowym, bo to nie porównujemy z grami za 100 zł na pewno, bo to nie jest gra za tej ceny nie jest stolowana w tym sektor, ale w swojej kategorii jest naprawdę wyśmienita. Szczególnie myślę, że na platformach mobilnych, ja grałem na komputerze, ale na mobilnych też pewnie jest fajna. Spellcrafter, yy, polskie studio GGB, polecam. Akademickie Radio Luz na 91, 6 FM, to jest audycja Masz Życie, czyli audycja o grach wideo yy, i o kolejnej grze wideo za chwilę usłyszycie. Grał w nią Michał i to jest gra Anno, Anno 2205. Anno to jest słowo z tego terminu Anno Domini, tak? czyli Roku Pańskiego. Tak jest. E, dosyć ciekawa historia, bo, bo grę dostaliśmy zupełnie przypadkiem e, z racji akcji wiralowej, którą robiła dziennik na Facebooku. E, trzeba było napisać e, komentarz na Twitterze z hashtagiem e, Polska2205 i 10 najlepszych e, tweetów wygrało. Ale właśnie o co chodziło w ogóle w tym. W tym Twecie, o co miał chodzić. Trzeba było napisać, jak sobie ludzie wyobrażają to, co się będzie działo w 2205 roku w Polsce. Tweetów było ponad 2000 I wyobraź sobie, że ja trafiłem do pierwszej dziesiątki i musiałem podejść swoim hermetycznym dowcipem pod humor organizatorów, bo inaczej tego nie umiem wyjaśnić. Przyznaję, już mi Michał uznaził ten dowcip i jego nie zrozumiałem. Zresztą ja czytałem te pierwsze dziesięć wpisów i wtedy już nie zrozumiałem, ale wszystko mi wyjaśniłeś, już wszystko wiem. Dużo było. Dobrze. Ale wracając do gry, mhm. e, gra Anno 2205 jest grą strategiczną. E, gra polega tak naprawdę na robieniu kasy. Zakładasz na początku korporację, e, rozbudowujesz sobie, zajmujesz sobie kawałek lądu, e, masz kilka stref na kuli ziemskiej, które możesz sobie na początek wybrać i rozwijasz swoją korporację. Wiadomo, Zakładam, że... Y Czas, w którym się grać, rozgrywa, to oczywiście ten z tytułowy, 225 lat. Tak rok. jest. Gra jest futurystyczna. Bardzo mi przypomina Tropico. Nie wiem, czy miałeś okazję je pograć Tropico grałem dużo, bardzo fajna gra. E, tak, to jakby mechanika budowania tego wszystkiego. Tam też są wyspy, te, też, też masz, e, masz jeszcze stateczek, który możesz sobie pływać między wyspami. O tym za chwilę powiem. E, natomiast cała mechanika jest jakby mocno e, ściągnięta z, z tego, jak się grało w Tropico. E, i generalnie to, co jest jeszcze fajne, to jest to, co dołożyli oprócz tego, tak? Bo e, tak jak wspomniałem, jest kilka wysp, e, masz statek, którym możesz sobie sterować i w pewnym momencie tym statkiem możesz atakować inne statki i to zaczyna przypominać trochę bitwę morską, e, gdzie musisz sobie wręcz jako, jak w RTS-ie sterować tymi, tymi statkami, czyli nieturowo. E, to, co jest fajne, to to, że możesz mieć, e, zajmując kolejne jakby następne obszary, w których rozbudowujesz swoją moc korporacji. Wszystko dzieje się równolegle, tak? I te kilka, możesz się przełączać między regionami i tak naprawdę te regiony grając w jednym regionie, to ten drugi region cały czas ci produkuje. Oczywiście możesz się wymieniać surowcami między regionami, to, to, to cię kosztuje też odpowiednią ilość kredytu i surowców innych. No i tak na de facto... To chyba na tym ta gra polega. A te surowce, mówisz, że coś oprócz pieniędzy jeszcze jest? E, tak, tak. Masz e, ograniczoną ilość surowców, które możesz wydobywać z ziemi. E, budujesz kopalnie. Zazwyczaj to jest tak, że na mapie masz około 10 miejsc, w których możesz zbudować kopalnię. Nie ma znaczenia, jaką kopalnię tam wybudujesz. I tak będzie generować ci surowce i masz takie podstawowe rzeczy jak kamień, metal, e, jakąś rudę. W tym miejscu startowym, bo później na przykład wprowadzili rejon Antarktydy, który sobie podbijasz. I na Antarktydzie już jak wiadomo, znaczy nie wiem, czy wiadomo, surowców nie ma tak łatwo dostępnych. Więc na Antarktydzie budujesz sobie w miejscach e, tych górskich budujesz sobie odwierty, które dostarczają ci energię geotermalną, która zasila Ci e, całą, całą Twoją e, osadę. E, I to też jest fajne, bo dookoła fabryk, dookoła tych kopalń e, pojawia ci się w takim promieniu. E, z, taki obszar, w którym jest ciepło i w którym możesz budować budynki, żeby ludzie nie marzli. jeżeli Czyli jak będziesz... się buduje budynki zergów w Starcrafcie, tak? <śmiech> Mniej więcej tak, <śmiech> na klipie. E, dokładnie tak. I to jest, to jest też fajne, no bo ta mechanika wymaga od ciebie trochę innego planowania i przeskakując sobie pomiędzy różnymi regionami, E, musisz trochę zmienić podejście do tego. Oczywiście w międzyczasie pojawiają się fajne rzeczy, bo pojawiają się konflikty pomiędzy regionami, w które możesz, możesz interweniować, możesz się mieszać e, lub zignorować je. E, I wtedy to polega na tym, że bierzesz swoją flotę statków, którą też możesz sobie rozbudowywać. I chodzi o to z grubsza, żeby wszystkich innych zatopić. E, a czemu stacji w przyszłość? Myślałem, że tam wszyscy latają z samolotami albo jakimiś jakimi antygrawitacyjnymi pojazdami. Są piękne statki porobione, takie typowe krążowniki jak z amerykańskich filmów wojennych Aha. współczesnych. Oczywiście możesz sobie podczepić jakieś drony pod swój statek zwiadowczy i te drony już latają i faktycznie są w stanie zniszczyć inne statki. A ta moda na drony się przera w tym tytule. Czy są jakieś jeszcze fajne pomysły na przyszłość, czy jakieś takie rzeczy, które w przyszłości będą na przykład... Tak, naprawdę to, to chyba ciekawym jest to, co możesz produkować z owoców, bo z owoców produkujesz sobie eliksir młodości, który powoduje, że twoi pracownicy się nie starzeją i są szczęśliwi. I to, to ich poziom szczęścia wpływa na to, jak, jak produkuje twoja osada dane, dane różne surowce. E, także jest, jest trochę takich fajnych rzeczy, bo można oczywiście z alg morskich jakiś serum młodości wytwarzać w łańcuchu produkcji. A nie ma teleportu? Nie ma teleportów, ale możesz przesyłać teleportem surowce. <laughs> Więc między... jakby idea przesyłania surowców pomiędzy twoimi obszarami, które już zajęłeś, jest taka, że budujesz sobie port kosmiczny i on w magiczny sposób przesyła z jednego obszaru do drugiego surowca. A jest jakieś, nie wiem, można technologię wykrywać, czy już wszystko jest wymyślone? Technologii nie wykrywasz. Robiąc mini zadania, czy wchodząc w możliwość walki statkami, tak jak wcześniej wspomniałem, mhm. możesz zdobywać jakby takie poboczne surowce, które pozwalają ci dobudowywać do istniejących fabryk takie adony, do, dodatkowe miejsca i to jest twoja technologia. Generalnie mhm. te dodatki powodują, że albo fabryka zużywa mniej energii, albo potrzebuje mniej ludzi, albo nie potrzebuje takiej logistyki rozbudowanej, bo o logistykę też trzeba dbać. To są te fajne rzeczy, o których, o których chciałem powiedzieć, natomiast ja grałem w wersję polską, która, której nie udało się spolszyć w obszarze dźwięku, czyli wszystkie wypowiedzi były w języku angielskim cytowane. Mhm. I to, co było fajne, to to, to że w momencie, kiedy ktoś wyzywał cię na przykład, bo zniszczyłeś mu całą flotę i on tam mówi, że się zemści i w ogóle, że jesteś podły i że on cię dopadnie, to błąd z boku napisany tak, takim polskim, beznamiętnym językiem. Ktoś tam wyraża dezaprobatę z powodu twojego ataku na jego jednostki. To, to jak w tych pseudo w Polsce, że ktoś tam jest zirytowany, podpis pod jego imieniem na pasku. Coś w tym stylu. Zirytowany uczestnik wycieczki zorganizowanej do Egiptu na przykład. Na przykład. Eee, tak. Grafika jest bardzo ładna, dźwięk jest bardzo fajny. Grę w, zrobił Ubisoft i tutaj wielki plus za to, że gra mi się wreszcie nie wykrzacza, bo dotychczas na Uplayu miałem kilka gier i chyba wszystkie miały problemy z, chodzę, z, płynną, z płynnym działaniem. Bo dzisiaj nie rozumiem tego, żeby tworzyć własne takie aplikacje do zarządzania grami, to jest... To jest ciekawe, nie? To już wszyscy w tej chwili w to wchodzą. I Blizzard ma swoje, Steam ma swoje, Uplay... Tak. z jednej strony fajnie, bo nie ma takiego monopolu, ale z drugiej strony instaluj 20 różnych aplikacji dla każdego Odgingo. producenta. Origin. Go. Tak. Od <głos> <jedziemy>. <głos> to jest tego, tego jest multum. Ja sam mam chyba z 7 zainstalowanych. To ja chyba już mam z tego. Więc Anno, 2205. Yy, ogromna eko yy, gra ekonomiczna w przyszłości. Z razonami tak. kilkoma miastami naraz. Bardzo ładna, bardzo ładna. Yy. To, co mnie martwi, to jakby tą flotę moglibym rozbudować, ale może w jakimś DLC, Ubisoft jest tego znany, dołożą e, możliwość sterowania flotą, bo to, to, to jest w zasadzie point and click w tym momencie, e, cała, cała walka w tej grze. Okej, okay, to tyle o anno, a ja za chwilę powiem o grze, w której jest ekonomia, ale powiedzmy e, mikroekonomia. Słuchacie audycji Masz 3 Życia w Radiu Luz na 91,6 FM i w tej chwili Miłosz opowie Wam o grze Metro. Tak, wspomniałem o mikroekonomia, tak naprawdę to będzie mini-ekonomia, czyli powiedzmy, że gdyby mówiliśmy o grze Anno 2025, to jak tam się buduje całe miasta, nawet się między tymi miastami przełącza, to tutaj się buduje jedną konkretną rzecz z tego miasta, mianowicie metro. Metro, Ani, mini metro. Może nawet nie do końca metro, bo to jest ogólnie, e, po prostu ogólnie jedną z części tego transportu zbiorowego, bo na przykład w Melbourne, jest takie tam miasto w tej grze, tam się nie buduje metra, tylko tramwaje. A jeszcze gdzieś się buduje na przykład Japonii, Shinkanseny, czyli te szybkie pociągi. Shinkansen. Ładna nazwa. bardzo tak, ładna, ładna nazwa. Ale do, do rzeczy, mini metro, to jest niewielka gra niezależna, można powiedzieć, że logiczna, trochę strategiczna, która no, zachwyca w ogóle designem, bo o czym by ona nie była, ona by mogła być nawet o, nie wiem, o kopaniu kamienia na asfalcie, jak się idzie gdzieś wieczorem, się ludzi, czy kasztana jakiegoś. Ona by mogła być o czymkolwiek, ale to jakbym wykonali to no, bije wszystko na głowę, nawet człowiek się nie, nie interesuje o czym ona jest do końca, bo gra o dobieniu metra, ale ona ma taki design bardzo minimalistyczny, zresztą sama nazwa mini-metro chyba też się od tego też bierze to mini. Bo ona jest, są bardzo ładne, takie łagodne kolory, pastelowe wręcz. Bo nie, może nie, pastelowe może nie będą, są wyraźne. Koloro, kolory. Tła płaskie, kolorowe, ewentualnie jakieś już jakieś się pojawiają w tych miastach, które przeszkadzają, oczywiście. I piękne, piękne linie łączące poszczególne stacje. Wszystko jest jakby grafiką wektorową, bo to nawet już nie jest bitmapa, to jest grafika wektorowa, która wyrysowuje nam na, oczywiście za naszymi poczynaniami, na takiej mapie miasta, wyrysowuje nam piękne linie łączące poszczególne stacje, ale do rzeczy może o czym ta gra jest. Standardowo w grze mamy do dyspozycji jakieś miasto, w którym naszym zadaniem jest zbudowanie linii metra, ogólnie całej sieci metra, całego metra. A gra się zaczyna, zaczyna tak, że mamy pustą mapę miasta, po prostu tam nie ma żadnych budynków nic, po prostu jest czyst, czysty kolor i tylko rzeka nam. Yy, po Można po poznać, się, jakie to jest miasto, bo na przykład ta miza w Londynie jest bardzo, bardzo, bardzo... Yy, podobna. Zbliżone. Podobna W sensie podobna, zbliżona. Mi chodzi o to, że jest charakterystyczna. O, że od okay. razu wiecie, że to jest Londyn. No i w innych miastach nie wiem, jak te rzeki wyglądają, ale ta miza jest typowa. Z tym, że nie mamy na dzień dobry wszystkich stacji dostępnych i nie musimy ich od razu łączyć. Tylko na początku tych stacji w ogóle nie ma i pojawiają się stopniowo, jest muzyczki chyba w tym nie ma, ale te stacje tak jakby wyrastają jakie grzyby po deszczu, tak sobie, taka się kropka pojawia na tej mapce gdzieś w jakimś miejscu, kropka tak narasta, narasta i takie, <grym> i wyskakuje stacja metra jedna. Yy, nie, na początku chyba mamy tam z, z dwie albo trzy, ale tak kolejne stacje wyrastają słownie jak, jak te, takie grzyby po deszczu, tak sobie nic nie ma, nic nie ma, nagle tak takie... I już jest stacja i bardzo fajnie to udźwiękowiono, fajnie to w ogóle zwizualizowano i to jest w ogóle geniusz tej gry, o czym by nie była, jak trudno by się w nim nie grało, bo jest mega trudna. To właśnie to, jak tam się wszystko dzieje, to jest takie fajne, że po całym dniu jakiejś ciężkiej pracy albo nawet graniu w jakąś ciężką grę trudną, coś nas stworzyło. włączałem to metro i nagle jak, nie wiem, mnisi, jacyś medytujący, Ogarnia nas spokój i takie. Czysty umysł. Czysty umysł i tylko takie pykania tych stacji na mapie, chociaż potem się wkurzamy, bo się dzieje dużo. <grystwo> bo te stacje się pojawiają i te stacje są reprezentowane przez różne kształty geometryczne. Na początku mamy trzy typy stacji: kółka, krzyżyki, kółka, trójkąty i kwadraty. Więc podstawowa umiejętność rozpoznawania kształtów jest tutaj niezbędna. I nie mamy, takiej, nie mamy na szczęście takiego problemu, jest ułatwiona, uproszczona trochę gra względem prawdziwego metra. Bo ci pasażerowie, którzy żyją się na tych stacjach pojawiają, oni wyglądają po prostu jak te same kształty jak stacje, tylko że malutkie przy tych stacjach. I ten kształt ich oznacza, do jakiej stacji chcą dojechać. Więc nie musimy wysłać kogoś do konkretnej stacji, tylko jak on chce się do kwadratu, to możemy go wysłać do, do, do dowolnego kwadratu. I tak okay. naprawdę on, on pojedzie tym metrem do najbliższego kwadratu, który mu się tam na mapie pojawi, jeżeli ma do niego dostęp. Oczywiście, jeżeli prowadzi do niego linia lub można się gdzieś przesiąść i w końcu do tego kwadracika dojechać. Naszym zadaniem jest łączenie tych kształtów na mapie. W ten sposób, żeby właśnie każdy mógł z tej stacji dojechać do swojej wybranej lokalizacji. I na początku mamy tylko te trzy typy kółko, trójkąt, kwadrat, więc jest prosto, bo jak ktoś się pojawi na jednym kółku to... i jeśli jechać do trójkąta, to możemy wybrać mu dowolny trójkąt. Jeżeli jeszcze go nie połączyliśmy, to połączyć go. No ale się problemy zaczynają wtedy, kiedy te kółka, trójkąty, kwadraty zmieniają się w inne kształty, w diamenciki, w krzyżyki, w jakieś pięcioboki, rąby i takie rzeczy. I to jest ten moment, kiedy przestajesz się relaksować grając w tę grę. Tak, bo nagle się zaczynają robić straszne korki na stacjach. My rozciągamy, bo mamy ograniczoną liczbę linii metra, więc mamy, nie wiem, metro żółte, czerwone, zielone. Co tydzień w tej grze, bo tam czas płynie, można go przyspieszyć. Co tydzień dostajemy nowe rzeczy do wyboru. Możemy więc na przykład dostać nową możliwość budowy nowej linii, albo dostać nowy pociąg, albo nowy wagon. I to jest też istotne w tej grze. I możemy dokładać je do wybranych miejsc. Na przykład, jeżeli widzimy, że jakaś linia jest długa i tam ludzie długo czekają, to dokładamy tam wagonik albo kolejny wagon, kolejną lokomotywę i się luch No Z tym, że właśnie mamy ograniczoną liczbę linii metra ograniczoną liczbę też tych y, przepustów pod rzekami, tych tuneli, albo jakiś mostów, mostów nad rzekami. Y, no i też nie możemy budować tych linii w nieskończoność jakichś długich, bo to metro wtedy będzie jechało przez nie przez minutę, a taka minuta to jest dla nas y, w tej grze to jest kilka godzin chyba czy godzina, nie, nie, nie patrzę dokładnie, y, ale no po prostu jak za długa jest linia to nie zdąży wszystkich pasażerów obsłużyć. No i w tych w sumie nie chodzi o to, żeby wygrać, bo chodzi o to, żeby zdobyć jak najlepszy wynik. Oprócz tych, takiej kampanii, gdzie mamy różne miasta świata, nie widziałem tam Moskwy, nie wiem czy ją się odblokowuje, jest Sankt Petersburg z Rosji, ale nie ma Moskwy. Zastanawiam się, bo ta Moskwa jest o tyle fajna, nie wiem, jeżeli czytaliście Metro 2033, to w tej książce zawsze jest mapa, mapa metra, tam jest charakterystyczne kółko na środku tego metra, to. jest w ogóle taka anegdota, tak. że jak e, dawali te plany metra do zatwierdzenia Stalinowi, on tam przypadkowo położył kubek z kawą, za, za, za taki ślad i on teraz spojrzał na ten tak plan, zrobili. spojrzał na plan, zatwierdzam. I oni musieli to, to kółko zrobić, taka jest anegdota. I... No ale to jest taka fajna taka linia, ona ma też nazwę jakoś okulna, czy coś takiego. Jest, yy, tak, tak, tak jak u nas jest we Wrocławiu linia Zero Tramajowa, to jest to samo co to kółko w, w Rosji, tylko że na Ziemi. Yy, więc są różne miasta, nie wiem czy są te stacje odzorowane dokładnie w tym samym miejscu, gdzie naprawdę. Myślę, że tak, że to akurat nie było problemem. Yy. I te stacje nam wyrastają jak grzyby po deszczu. My musimy je łączyć naszymi ograniczonymi zasobami. I tak więc, kończono, Odblokowujemy kolejne miasta, grając te poprzednie. Mamy też tryby, w których. Bo, aha, kiedy się gra kończy? Gra się kończy, kiedy za dużo jest pasaż pasażerów na jednej stacji, za długo czekają. I tam się takie. W ogóle to bardzo fajnie też wygląda, to kółko, jak oni są zniecierpliwieni, takie kółko się. Taki pasek postępu wokół tej stacji się okręca do 100%. Wtedy gra się kończy. Ale możemy też włączyć taki tryb, kiedy yy, pasażerowie są. Mają anielską cierpliwość i mogą czekać w nieskończoność na stacji. jest taki tryb jest dla takich, taka tryb swobodnej gry chyba to można nazywać. Budować metrową nieskończoność. Są też wyzwania codziennie inne, że dostajemy jakieś miasto, musimy z takimi, a takimi ograniczeniami zbudować metro. I mamy na koniec listę taką wyników graczy z całego świata. Możemy się porównać. Możemy się porównać z innymi, czy nam się udało lepiej od innych zbudować to, to metro. Powiedz mi, Wrocławia nie ma w tej grze. Nie ma wracania bo nie ma metra. <grym> Ale można może by, mieć. Można by robić te tramwaje, jak w Melbourne, na przykład czy te Shinkansen. shinkansen są fajne, bo mamy takie bardzo szybkie pociągi, możemy wybrać zamiast kolejnego mostu, możemy wziąć sobie Shinkansen i on tak śmiga po tej stacji. W ogóle fajna gra, bo te miasta mają swój własny klimat, mimo że tak wyglądają... Że są białe i Są białe tylko tak. kreski na I, nich. Są, I robimy kreski, tylko rzeki, tam wyróżnienia te miasta. Bardzo fajna gra, świetny tytuł w ogóle dla takich myślicieli, strategiczny, bo połączenie ze sobą stacji metra. Wbrew pozorom bo tak narzekamy na te wszystkie, nawet w Wrocławiu, na tę komunikację miejską, że albo no, za długo jedzie ten, ten, albo coś tam, coś tam, za rzadko, ale jak zagracie w tę grę, to myślę, że spojrzycie trochę inaczej na tych panów, którzy planują komunikację zbiorową w waszym mieście. I to by kończyło naszą audycję dzisiejszą, ta gra, metro polecam. My jak zwykle polecamy wam nasze kanały w internecie społecznościowej. YouTube, tak Twitch, Facebook, wszystko łamane na Masz trzy Życia. Zresztą można wyszukiwać też, jeśli Masz trzy Życia powinno wyskoczyć. Tym bardziej śledźcie Twitcha, bo tam się powoli coraz więcej dzieje. Też powoli skakujemy na Instagrama, tam też można nas poszukać pod tym samym nikiem jak wszędzie. Powoli tam zaczą się pojawiać zdjęcia, które są związane oczywiście z grami i z niczym innym. No oczywiście zapraszamy Was do tych wydarzeń, o których mówiliśmy wcześniej. Do naszego turnieju masz trzy deki który będzie w połowie grudnia się odbywał. I co, że gramy się z wami, się słyszymy jak zwykle za tydzień, bo my jak zwykle gramy co tydzień na antenie Radia Luz o 18 w niedzielę. Może jeszcze powiem, że byli z wami Miłosz Szymczak, Michał Dubrzycki. audycja realizowała Gosia Kilar, więc słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć! cześć.